Dobry tutaj Radio Dublin, proszę o e, wrażenia z pierwszej połowy meczu. Ja chciałam powiedzieć, że jest gorąco i strasznie nudno. To to tyle. Ona lubi pływanie. Przed <głosy> mikrofonem oraz... Serdecznie ja to jest nowa twarz na tym podcaście. Nowa twarz. Nowa twarz, tak. Lepiej, żeby nie widzieli twojej twarzy. Nowy, nowy głos, tak. Lepiej żeby nie widzieli, a może... Witam serdecznie, twarz, to moja to premiera, znaczy. e, mówi Biedron. E, widzę, że nie tylko ja byłem wczorajszy, teraz, e, teraz Ark jest wczorajszy, jeszcze żyje sobotą. Także nadajemy na żywo z palmiarni, e, z równika irlandzkiego, połowa stycznia, bardzo Mamy ciepło. Mamy do czynienia e, z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio...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 Chwilą boski śmiech Karoliny i jej zajawka. Gdzieś w tle brzmi muzyka orkiestry Polskiego Radia i Telewizji. Takie dobre lata 80. A ja dzisiaj witam Was serdecznie w podcaście nie tylko dla orów. Dzisiaj kolejny odcinek urodzinowy i chyba taki najbardziej fajowski, najbardziej ciepły, miły, sympatyczny. Jest godzina 22.48 w sobotę wieczorem i wróciłem gdzieś z imprezki i tak sobie pomyślałem... Zróbmy to dzisiaj. Zróbmy to dzisiaj, żeby na wtorek coś było ostatnio. Paweł Prekopowicz marudził, że coś z tymi wtorkami ostatnio. Mało, nie rytmicznie, no ale tak to jest, tak to jest. I jak już wspomniałem, pomału będziemy przymykać interes, więc zróbmy to do końca roku, zróbmy to porządnie. Zatem witam was serdecznie jeszcze raz w odcinku 531. I usłyszeliście na samym początku trzy miłe głosy. Zuzę, bo kobiety najpierw, potem Arka i na końcu Jacka. Dlaczego? Bo dzisiaj będzie o ludziach, o spotkaniach. O ludziach, którzy tworzyli, pomagali i przede wszystkim, przede wszystkim dzisiaj będzie o spotkaniach podcastowych. Zatem dzisiaj znowu będzie troszeczkę, mam wrażenie, niespójnie, ale... To tak już chyba będzie, że, że będzie troszeczkę mojego gadania i trochę przerwników, Gdzieś tam będę wrzucał momenty z naszych spotkań. Ale dzisiaj naprawdę mam tak z angielskiego, jak to się mówi, good feeling about this. And no, no, tak jak wspomniałem, późna poradnia, nie ma się co bać nawet ten, ten, to... Kapitancem, o, pomoże ci kapitan Żbik, jakoś tak było, Szczepan Gieźdź tak mówił. W każdym razie, nagrywamy dzisiaj podcast 531 o spotkaniach podcasterskich. I właśnie, tak jak już mówię drugi raz, pierwsze spotkania pod, podkasy, podcasterskie to była ZUSKA, to był pierwszy, pierwszy odcinek podcastu Dzień tego dla Orch z października 2021. 6, 5, 5 co ja mówię. Potem był Arek, który się ukazał chyba po miesiącu. To był piąty odcinek, i w odcinku 13 pojawił się Jacek. I to były pierwsze takie nasze malutkie, malutkie spotkania, które stworzyły potem bardzo fajny projekt, bardzo fajne klimaty. I tak mniej więcej przez półtora roku z Arkiem, z Zuską, Jacek troszeczkę szybciej opadł, bo pojechał do Stanów i te spotkania tworzyły fajny projekt, fajną trujeczkę, która na samym początku nagrywała dla Was pod szyldem podcast, nie tylko dla orów. Zatem dzisiaj, jak już wspomniałem, jak już wspomniałem, lubię się powtarzać czasem, ale przypominam podcast nie tylko dla orów. Dzisiaj będziemy rozmawiać o podcasterskich spotkaniach. I cóż, chyba najlepiej, najszybciej, najłatwiej przeskoczyć o rok, czyli do maja. Postaramy się to załatwić bardzo szybko. Do maja 2006 Gdzie spotkaliśmy się wszyscy W Amsterdamie Wszyscy, czyli e, Ja, Zuza, Arek, Szemion e, Gołda Czyli On miał na imię Darek Krysman I jeszcze był e, brat Gosi Gosi Samosi I Samosia, więc e, Robert Kessling oczywiście tutaj się obruszy To kto? Oczywiście to jest nieformalne I w ogóle, tak nie wolno e, Ale to było pierwsze Oficjalne, nieoficjalne, pierdolić nazwę. Spotkanie polskich podcasterów było nas, jak już wspomniałem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób i były trzy. Podcasty. Cztery podcasty, więc Robert kij ci w oko, niech ci ta ręka złoma na się nie goi, e, ale mów też, to było pierwsze polskie spotkanie podcasterów e, i posłuchajmy, posłuchajmy jak to wyszło, bardzo krótko, bo montowaliśmy, co ja mówię, montowaliśmy e, temat, temat do tego tematu wracaliśmy kilka razy, więc nie ma co tutaj powtarzać, bo jest kilka innych spotkań, o których e, wiecie, nie wiecie, ale trzeba czasami coś tam e, wrzucić, ale to w dalszej części podcastu Bo dzisiaj jak zwykle urodzinowa godzinka I cóż, lecimy, lecimy, lecimy yy, Mamy już prawie 6 minut yy, No Zapraszamy, Amsterdam 2006 Kessling yy, Dobra, niech ci ta ręka się... Czy tam noga, coś ty tam złamał Nie wiem, na razie Jest przemion Już mamy bagaże, widzimy go Coś wyciąga z torby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 E, tak, podobno. Tak mawiają. Dobra. E, dobra, próbujcie. Możecie sam sobie... Co my tu mamy? Słuchajcie, witają nas z chlebem i solą, nie serem i muszardą. I tak to się zaczęło. Przemion przyjął nas na lotnisku em, z serem i... i serem chyba, i coś tam miał. Ser, oliwki i różne inne takie rzeczy, no bo wiadomo, w Polsce przyjmuje się chlebem i solą, a w Holandii serem. Zatem...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 To był dobry czas, to był fantastyczny czas i to było pierwsze polskie spotkanie podcasterów. I nawiązała się taka fajna współpraca, nawet można by powiedzieć przyjacielskość moja, przemiana z podcastu Hochlander i Gosi Samosi. I byliśmy w dobrym kontakcie przez prawie cały 2005 rok. I potem jakoś się zgadaliśmy wrześniowo czy sierpniowo, że warto byście spotkać ponownie. I spotkaliśmy się u Przemka. Przemek mieszkał wtedy pod Amsterdamem. Taka miejsca, właśnie pamiętam, na py, chyba. E, coś, tam, coś tam, coś tam, coś tam. I tam spaliśmy z Gosią w trójkę, że tak powiem w jednym łóżku, ja, Przemion i Gosia, Przemion też miał fantastyczne zwieszaki, miał taką kudłatą wielką świnię jakąś taką azjatycką i konia z wąsami, pamiętam wielkiego białego konia no i nagrywaliśmy dużo, dużo fajnych rzeczy i to był chyba właśnie późny sierpień albo wrzesień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 Okay. Tak to wygląda. Przyszła jesień, przyszła jesień tego samego roku i znowu spotkaliśmy się z Gosią, znowu spotkaliśmy się z Przemkiem i spotkaliśmy się właśnie z kim? Czwarta osoba, nie związana z podcastingiem, ale jak pięknie mówił, jak soczyście mówił i jak dobrze opowiadał o Düsseldorfie. Serdecznie witamy nowego przyjaciela branży podcastowej. Cześć, tu Hadrian. Hadrian, znany fotografik z Düsseldorfu.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 Pędzimy sobie Bolker, ale ulicą, na której jest najwięcej imprezowni w Düsseldorfie. W szczególności dwie najstarsze knajpy. Schlüssel po lewej stronie i po prawej stronie kompletnie mam w głowie nazwy. Ale jedna knajpa powstała w XIV wieku jako browar, potem ją no, zamknięto na jakiś czas i w wieku XIX... Na tak, 19 tak to było. Filip, Gosia, Przemion i Hadrian. I pamiętam, chyba było tak, że Przemek musiał dzień wcześniej wracać do pracy. Ja zostałem dzień albo dwa dłużej, bo wtedy spaliśmy u gości. I w Düsseldorfie wybraliśmy się na spotkanie. Na spotkanie i w zasadzie teoretycznie tego można by nie podciągać do naszego podcastu, bo mówimy dzisiaj o spotkaniach podcasterskich. Takich... Gdzie coś... Nie wiem, jakby to wam powiedzieć. Nie chodzi mi o spotkania typu moje z Arkiem, moje z Zuzą. My czasami mieliśmy spotkania takie jakieś około podcasterskie typu ze słuchaczami, ale dzisiaj w podcaście chodzi mi o takie właśnie integracje podcastowe. I pamiętam, jak już wspomniałem, zostałem chyba z gościem jeden dzień dłużej i poszliśmy na spotkanie na Andrzejki. To były Andrzejki właśnie i było dużo dobrych dobrych fluidów można by tak powiedzieć i nagraliśmy fantastyczny odcinek właśnie o nieudacznikach, wtedy Jarosławy i Lechy doszły do władzy i mieliśmy fantastyczne, fantastyczne materiały i fantastyczny podcast z tego wyszedł, w zasadzie dwa bo to był podcast nieudacznicy 1, nieudacznicy 2 i wtedy Polskie Radio troszeczkę mnie też zauważyło pan Janusz Deblesen. I pamiętam, że dostałem pochwały za ten odcinek, bo fajny taki reportażowy był to odcinek, tak bym mógł to troszeczkę um, nagrać, późna pora dnia, już mi się lekko język plącza, ale chce mi, się, chce mi się dzisiaj nagrywać. Um, no i cóż, jesień Andrzejki i spotkanie Andrzejkowa, posłuchajmy, posłuchajmy.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 i niech Państwo potraktują to jako podcast dokumentalny niech nie traktują tego jako jakiś taki tak, tak to wyszło Disseldorf 2006 było dobrze było dobrze i na chwilkę chciałbym się zatrzymać przy tym czasie, przy Andrzejkach, przy Disseldorfie, przy Gośce, przy Hadrianie, przy y, Przemku. Bo to był pierwszy taki czas, kiedy poczułem, że podcasting to jest coś więcej niż tylko y, nagrywanie, niż nadawanie się co wtorek. Y, tak jak wspomniałem. Czy to była przyjaźń? Może jeszcze nie. Ale łączyło nas coś fajnego. Łączyło nas y, jakieś takie jakby to powiedzieć... Nie ja mam słowa dokładnie Ale myślę, że Dobrze się czuliśmy ze sobą Gocha, Przemion Jakiś taki tercet fajny Tworzyliśmy i, i... Naprawdę W tym 2006 roku Spotkaliśmy się trzy razy i potem Już się to nie powtórzyło Już, już tak fajnie nie było Wrócę do tego, w podcaście Był taki podcast Niekochani Parę Prawie dwa lata później, chyba tak to było. W każdym razie mm, to był dobry czas i to był pierwszy raz, tak jak spodziałem, kiedy poczułem, że ten podcasting to jest coś więcej niż tylko, właśnie tak jak powiedziałem, nadawanie się. Ale cóż, czas mijał, 2006 rok się kończył i trzeba lecieć z tym wszystkim dalej. Gosia wciąż była najfajniejszą, najkochajszą polską podcasterką. Przemion troszeczkę miał zadyszkę ze swoim hochlanderem. Coś tak nagrywał, nie nagrywał, jeździł po świecie, trekking w Nepalu i te, te, te, te rzeczy. W każdym, razie, w każdym razie nie był tak regularny jak Gosia. A ja z Gosią miałem dobry kontakt, dużo rzeczy fajnych robiliśmy. I cóż, chyba w tym roku skończyło się tym, że... Polskie Radio nas zadzwoniło i mieliśmy podcast w czwórkę. Ja, Łukasz Witkowski, um, Gosia Samosia i ktoś jeszcze, ktoś jeszcze, chyba Borys. I pamiętam w noc e, wigilijną pan redaktor Janusz Deblesen dzwonił do nas i w dwugodzinnej audycji opowiadaliśmy, jak na czterech różnych krańcach świata spędzamy święta. I to też był taki właśnie moment, który gdzieś tam scalał to nasze środowisko. Takie spotkanie wtedy było, em, może nie osobiste, ale było bardzo ciekawe, interesujące i przede wszystkim chyba pierwszy raz przedstawiło e, polski podcasting e, światu. Polskiemu i nie polskiemu ogólnie. Pojawiliśmy się, pojawiliśmy się. Tu już więcej chcieć. Co, jedziemy? Nie wiem, czy słychać. Może słychać. Mamy density low w podcaście, znaczy w naszym rekorderze kosmicznym, co w dowolnym tłumaczeniu znaczy tak nie za dużo zbiera szubów. I nie słychać, nie słychać dzwonów ratusza poznańskiego. Co, proszę, żeby nie myliło Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o Irlandii. Siedząc w Poznaniu. W towarzystwie bardzo miłym, czyli... Mówi do Was tutaj ojciec. Z, po drugiej stronie mikrofonu, mówi do Was córka. Córka Dorota. I synność Bartuś. Tak, czyli podcast y, nie tylko dla Orów. Y, jeden z, nie umieszkam się powiedzieć, nie umieszkam powiedzieć najlepszych polskich podcastów, jakie kiedykolwiek istniały. Żadne polskie Detroit, żadne pozytywne zacisze, żadna. No nie, masa krytyczna może być lepsza. Może być lepsza.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 jest w porządku już, już. <głos> więc na ten temat nie będę mówiła. A sławna, słynna podcasterka to nie ja jeszcze. No bo skoro ja dopiero jedyna, zaczynam to... startować. No właśnie, a no. Nie mam konkurencji. Jestem bez no. konkurencji. A dlaczego chciałam się spotkać? Bo się z tym skniłam za wami. Tylko tyle? Tak. No Myślałam, że. Moje pytania były dość długie i rozwiązłe, a to tak szybko odpowiedziałaś. Wojtek, daj głos. Ow, to dał Wojtek głos. Spod jakiego jest tej znaku? Zodiaku? Waga, waga. Wojtek, waga, tak, bardzo spokojny człowiek. Tak samo jak Przemek który tutaj, tutaj próbuje otw otwierać e, korkociągiem zakapsulowane wino. Przemek, z kręcisz. nakręcisz. Tu jest Irlandia i tu jest... Ten. W to, a, jest lewo, lewo Historia, którą za chwilę usłyszycie, mrozi krew w żyłach, a tak naprawdę rzuca też światło, nowe światło na, na branżę polskiego podcastingu tak? albo na podcasterów, którzy bardzo często są uważani za jakieś niegroźne istoty, miłych facetów. Fajne laski, czy coś w tym stylu A tak naprawdę, słuchajcie, nie jest tak do końca To, co ostatnio przeżyłem e, Diametralnie zmieniło mój pogląd Na temat e, fajności Polskich podcastów Przeskakujemy Z roku 2006 Na rok 2009 Bo to był chyba Najlepszy rok Dla mnie osobiście mówiąc Jeśli chodzi o takie podcastowe mm, Jakby to powiedzieć Kompilacje no bo, no bo było tego dużo, ale zanim wam powiem o co chodzi, przed chwilą słyszeliście spotkanie z Dorotą i z Bartkiem z podcastu Na Szagę. Potem założyli podcast Dorota i Bartek. Potem było kolejne spotkanie z Gosią z Samosią i z Przemionem. Akurat Gosia opowiadała, bo nie widzieliśmy się dawno i pamiętam, że jakoś chyba tak właśnie na wiosnę się chyba 2009 roku spotkaliśmy. Wczesną, wczesną. Może to była zima? Albo, albo jakoś tak, chyba wczesna wiosna, e, bo ja byłem w Stanach. Tak, jakoś chyba tak to było. No i na sam koniec usłyszeliście już taki e, późno można by powiedzieć, może nawet wczesnoletni e, głos e, Wojtka z podcastu Moje Trzecie Ucho albo Amplitudy i Chwil oraz Przemka, że Paniuka tutaj podcastów wam nie powiem, bo Przemek jest zdecydowanie najpłodniejszym polskim podcasterem i pod... E, projektów podcastowych miał chyba tuzin co najmniej, więc on tych podcastów, no, wiecie jak to było, jak przestał się kleić podcast, zmieniał nazwę i myślał, że wszystko będzie, że wszystko będzie w porządku, od nowa, ale tak nie było, ale mimo to pozdrawiam Przemka, bo Przemek też był takim dobrym duchem mojego podcastu i pomógł mi całą stronę przenieść na WordPressa i tutaj mu bardzo, bardzo dziękuję do dozgodnie i pomimo tego gdzieś, że gdzieś tam Wszedł w czarne, ciemne strony mocy. To pozdrawiam go i dziękuję mu jeszcze raz za wszystko, co zrobił. Ale ja wracam, wracam, wracam, wracam do tego, co usłyszeliście przed chwilą, co mówił Maciej z że tak strasznie, że tak okropnie, że, że byliśmy nie tacy fajni do końca. No i chyba tak było. Chyba tak było. A dlaczego? Posłuchajcie. Rok. 2009. Najlepszy rok dla polskich podcasterów. Chyba, chyba, chyba. Chociaż, jak cię, słyszeliście, macie miał inne zdanie. Ale nic. Skończył rozmawiać, podchodzi, i mówi ej, słuchaj, dzwonił Filip, już jest tutaj koło rynku, parkuje samochód. E, idziemy, zaraz się z nim spotkamy. Będzie fajnie. Pójdziemy sobie gdzieś, napijemy się czegoś tego. Napiję". A ja mówię okej, okay", nie? Mówię okej. Okay". No to wyszliśmy stoimy troszeczkę sobie na tym rynku jeszcze, czekamy na tego Filipa, już taki podekscytowany byłem mocno, mówię, cholera, zaraz zobaczę tego słynnego Filipa, tego tego wiecie, tego z wyspy ten z tej e, Irlandii, nie tylko dla orłów, nie? już taki jestem podekscytowany, patrzę idzie, idzie taki ktoś buja się z nogi na nogę, patrzę, czapeczka z logo Apple'a, mówię, eee, nie mogę się mylić, nie? Już chcę powiedzieć, cześć Filip, jak w tym momencie dostaje silny cios z zoomem prosto w twarz. No, normalnie aż mnie odrzuciło, aż mnie odrzuciło, ale patrzę. No, Filip, nie? On tak mi zooma trzyma, nie? I już zaczyna nagrywać. Bo Filip tak ma, że jak gdzieś jest i nie ma materiału na trzy podcasty, to wyjazd stracony, więc on już nagrywał. I tam, cześć, jesteśmy we Wrocławiu, tutaj znajdujemy się, spotkanie Czech podcasterów i tak dalej, nawija. Ewe. Tak, tak, ten rok się jakoś właśnie zaczął spotkaniem z Gosią, potem miałem wyjazd do Stanów i zaraz po Stanach przyjechałem do Wrocławia, do Macieja z Przemkiem. To był maj, jakiś chyba wyjątkowo zimny maj. No i to właśnie były takie spotkania, też bym w sumie to, co teraz e, mówię, to co przed chwilą słyszeliście, spokojnie można by wrzucić troszeczkę do takich produkcji e, podcastowych, do poprzedniego odcinka, ale zdecydowałem, że to jednak jest bardziej tak osobiście podcastowo, bo to był rewelacyjny podcast Macieja i naprawdę lubię do niego wracać co jakiś czas, bo, bo zabawa była przednia i to był właśnie fajny czas, kiedy poznałem Skwarę, kiedy e, no, nie będę tutaj chodził w szczegóły, ale w każdym razie był to był to dobry, dobry czas. Rok 2009, a potem lipiec. Posłuchajmy, posłuchajmy co się kroiło. Wtedy jest tak, jedziemy sobie do tak do Force w sobotę yy, tam z rana, nie? 6.15 czy później? Nie, no później, w więc w no, także tak, tak, tam koło 8 zawsze wyjeżdżamy zadam mhm. z rana. Wreszcie jak się, się obudzimy, Jedziemy sobie do Daxford, to jest cały dzień nie? nam zajmie Daxford, bo te i pokazy i to muzeum tam jest, do, do zobaczenia tam jest masa plus moskito. Także ja jest tam do, do oglądania dużo. i No a po a w sobotę po, po Duxford wracamy do nas. Yy, mamy cały bar yy, do dyspozycji, bo Adam yy, Adamasz wyjeżdża i zostawia mówi pod opieką yy, cały lokal yy, yy, pod opieką jego i jego żony także lądujemy sobie tam gdzieś yy, w tym barze i nagrywamy podcasty, tam parę odcinków pewnie zaraz zrobić i rano jest już niedziela odpoczywamy, budzimy się o której tam się yy, chcemy się obudzić i no i wtedy jest y, y, czas wolny, czyli możemy tutaj po market pochodzić, po jakiś tam gdzieś do knajpy i coś jakieś zjeść, coś tego, tam jakieś tutaj bareczki lub nie bareczki, ewentualnie... Babeczki. Y, Daxford, Daxford, Daxford, czyli spotkanie polskich podcasterów na lotnisku. Ehm, w sumie byłem ja, był Przemek Szczepanek, był Robert von, von Kessling i byli retro bracia. Nie pamiętam, czy Jacek Kuchmistrz dojechał, czy nie? Czy był, czy nie? Wydaje mi się, że nie. Ale na pewno było na spięciu. I pamiętam, że to był fajny czas. Taki trochę szczeniacko-młodzieńczy, bo robiliśmy dużo głupich rzeczy, o których wam powiem za chwilę. Ale był naprawdę fantastyczny czas. No i troszeczkę... Jakby to powiedzieć... Nie, zróbmy inaczej. Posłuchajcie tego. Nie wiem, czy to było kiedyś publikowane, ale raczej nie. Staram się tutaj co jakiś czas wrzucać rzeczy, których jeszcze nigdy nie słyszeliście, no bo co to za, co to za problem wyciąć ze starego podcastu i wkleić i, i trochę o tym pogadać, ale naprawdę przesiedziałem, żeby poszukać ten moment Dobre 3 godziny, nie znalazłem tego, co chciałem dokładnie, bo to na chomiku gdzieś mam schowane, ale znalazłem film z tego momentu, jak ktoś kręcił, nie wiem kto, chyba von Kessling i sobie pozwoliłem wyciąć z tego momentu, więc posłuchajcie... Powitania chyba, bo to było wieczorne powitanie. Trochę mi się już język kręci, bo już późno, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo o, mi się chce nagrywać i pamiętam, że to było takie wieczorne powitanie po tym całym e, naszym daxfordzie i to ładama albo arka w domu, łarka, łarka. Siedzieliśmy przy stole, e, chłopacy i dziewoje i gadaliśmy na różne tematy, zatem posłuchajcie, było dobrze, było fantastycznie i było naprawdę tak, jak powinno być między podcasterami. E, Kreatywnie, twórczo I sympatycznie. Eee, postaci polskiego podcastingu. Proszę bardzo. Nie, Jest. Dawid nie. Nie, No. no. <grym> <się panią. grym wytrzał> Robert Kessling! Nie, w ogóle nie do tego! przytykać! Przytykać! Robert Kesling. I przechodzimy do pierwszego pytania! 100 złotych! się czy Jack Daniels to a. wino, b. piwo, c. whisky, d. bourbon? No, Żadna z tych odpowiedzi prawidłowa. A jaka jest prawidłowa? Ten jest się whisky. No. Mm, o, dla Ciebie, Robert, naprawdę. Zrób sobie zdjęcie Aha. i wyślij na Facebook. No, wyślij na ten, do, On, do Borysa, to mi się nie tej... zdanie. No, to jest podcast tak było w sobotę wieczorem. Bardzo fajnie, bardzo jakby to powiedzieć przyjacielsko, bo już kiedyś ktoś mi to mówił, że nie znaliśmy się. Nikt z nas się nie widział wcześniej. Żadnego ryja, że tak powiem, na żywo. Nikt nigdy nie widział. Ale w momencie, kiedy się spotkaliśmy, wszystko jakby było normalne. Jakbyśmy chodzili razem na piwo, razem grali w piłkę, albo po prostu mieli wspólne Zainteresowania. No bo to też Taxford, czyli samoloty dla tych, którzy nie wiedzą, to były pokazy lotnicze. Wszyscy wszyscy łopacy byli jakby zainteresowani samolotami babeczki, które z nami przyleciały troszeczkę mniej, ale nie powiem, żeby się nudziły, gdzieś tam rozmawiały o kosmetykach, o najnowszych trendach w bieliznie albo po prostu o dzieciach. Zobaczy tak było. Więc, więc, więc, więc po prostu. Rozmawialiśmy o wszystkim, jakby nigdy nic Przeskoczymy teraz y, Dzień wcześniej dzień wcześniej, Bo znalazłem taką fajną rzecz Nie wiem też, czy to było publikowane, czy nie Ale posłuchajcie y, Co Adam miał nam do powiedzenia A potem mój krótki y, dialog Z Przemkiem Szczepaniukiem Zatem lecimy, lecimy, lecimy No bo podcasterzy To ciekawskie Dobra, no, nagrywaj. Na jesteś, jesteś z tyłu? No, nie, nie będziemy nagrywać to dużo. Para mówi, że masz taki dryk, że nawet nie wiadomo kiedy. Ale już mikrofon z podpachy, z podpachy. Dobra, masz zdjęcie górala? E, mam mnóstwo zdjęć górala. Przy sobie? E, nie, ale jak się podłączymy do netu, to bym już pokazał. No, no pokaż mi, bo kurde to jest dla mnie, wiesz. To najważniejsze. No koś, nie mogę sobie gościa wyobrazić, no. No a jak, jak myślisz, jak wygląda? Nie, nie mam. Właśnie nie mogę sobie wyobrazić, dlatego no. bo, wiesz. Ja mam teraz właśnie, we wtorek będzie podcast z Nowego Jorku. I Właśnie siedzę na lotnisku i sobie tak myślę, jak wygląda góra, nie? Czy to jest bardzo opalony murzyn, czy może jakiś hindus, tak wiesz, takie... Czekałem na niego tak 40 minut i ten... I, i, te, i dywagacje były, nie? No. może powiedzmy, gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się, na razie w, nie wiem gdzie, wywożą nas. Ty, ale spróbuj mi ściągnąć ten worek z głowy. Dobra. Nie, to ten, to skwarę zakopywaliśmy. Tak, Maciej zakopany, można w końcu wziąć się do roboty, jesteśmy wciąż w roku 2009 i jeszcze, jeszcze jesteśmy w Daxford i jeszcze jedna rzecz, którą pamiętam naprawdę wtedy, czułem się jak taki mały chłopak, siedzieliśmy, to była już niedziela, siedzieliśmy na takim lotnisku, z, nie powiem, że z wrakami samolotów, ale Coś w tym stylu, niektóre nadawały się do latania, niektóre nie, niektóre tylko do kołowania i znaleźliśmy mm, kokpit myśliwca, nie, nie, nie myśliwca, tylko bombowca jakiegoś takiego strategicznego, gdzie wchodziło chyba sześć osób do kokpitu i idealnie się zmieściliśmy, cała nasza piątka i e, no i nie powiem co, posłuchajcie, posłuchajcie co się działo, bo ja pamiętam to do dzisiaj i widzę to przede wszystkim moich przed moimi oczyma naprawdę był to zwariowany czas zwariowany czas źru nagraj coś gdzie jesteśmy i potem Tak, tutaj z tyłu może Adam, gdzie mapa? Bo nie polecimy jak nie będziemy wiedzieć dokąd Ustalam koordynaty, proszę nie przeszkadzać Czekam na instrukcję z centrali Ale tam słyszałem, że łączność nawaliła Przemek gdzie my, k, Motyla, Noga jesteśmy? Jesteśmy na North Pickingham. Zbliżamy się do Wendlington. Panowie, muszę to po końcu wam powiedzieć. Bombardujemy królową. Ubieramy spadochrony. Jeden z nas musi wyskoczyć. Zaginęliśmy. Powiem szczerze, mam doszło być o nawigitorem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam Was kapitan Adam Trendowski. życzę miłego lotu, nasz lot będzie trwał około godziny 45 minut, w tym czasie mogą pojawić się trudności, postaci turbulencji oraz odpadnięcie skrzydeł. A silnik już przykręciliśmy, bo on tam ostatnio tak się też troszeczkę koły, tam. tam koło no no wie, teraz tylko musimy ustalić, lecimy ze stewardysami, czy bez? Z! Z, z też, no, tak, trzeba no. będzie godzinkę poczekać. Zadzwonimyś, no? Pomyśl Zadzwonimy, no. no? laptopa syn. E, miga czerwona lampka, nie mamy paliwa. Nie, to skrzydło nie dokręcili. <grymka> A gdzie są manetki od gazu? Ciężko mi jest przekazać, właśnie y, co to jest, ta, ta, ta nasza więź, bo y, to nie ma jakiegoś zwykłego odpowiednika w słowach. Można to oczywiście ubrać tam w prozaiczne wyrazy, typu tam przyjaźń ale to jest coś więcej my się zmieniamy, to ja mogę powiedzieć o sobie zmieniłem się chyba na korzyść i e, czuję się z tym o wiele, o wiele lepiej niż gdyby tego podcastu miało nie być jest wiele czynników takich w życiu które gdyby zniknęły to nic by się nie zmieniło w moim życiu, ale gdyby zniknął podcast teraz, jak ja bym powiedzmy, patrzę Filipowy w oczy, jakbym pomyślał, jak on by mi powiedział, że już się więcej nie zobaczymy, to bym, kurde zaczął ryczeć. E, więc to, to jest bardzo silne uczucie. Ale to jest uczucie y, mężczyzny na mężczyznę. Czy to jest zdrowe uczucie? E, no, to już nie, to już niech słuchacze sami ocenią. E, Fajnie, tak. Kiedyś, dawno temu słyszałem, że ponoć taka naj, najsilniejsza przyjaźń to jest właśnie męsko-męska. I wydaje mi się, że my właśnie taką przyjaźń męsko-męską mamy. Nawet jak w tym gronie znajdują się kobiety, to one też mają tą męsko-męską przyjaźń. Ja bym z terminem przyjaźń może troszkę nie szafował tak bardzo jak kolega. Pilot, to... pilot Adam Trendowski wylądował samolotem. Co to jest za samolot? c Siwixen, jak misja w pilocie? Nie mogę za dużo opowiadać, że to jest łamane przez poufne, tajne i tak dalej. Straciliśmy dwóch najlepszych chłopców. Miło mi się udało wylądować. Powiem, że misja była bardzo trudna. Nie mogę nic więcej powiedzieć. Żal mi Johna, żal mi Jamesa. A czy to był ten John od Skwary? Niestety tak, niestety tak ale zdążył mi zrobić no. przedtem masaż. Myślę, że nasz prezydent będzie z nich dumny. W uchwale ojczyzny. A ilu zabiliście wrogów naszego kraju? Też nie mogę powiedzieć, ale więcej. Więcej niż się spodziewaliśmy. Straciłem wszystkie rakiety, przyleciałem tutaj na oparach, a potem się skapnąłem, że nie mam nawet spadochronu. Dziękuję, nie mogę rozmawiać, jestem bardzo zdenerwowany. Dziękujemy. Ku <śmiech> ojczyzny. ojczyzny. Tak, to był Daxford i rok 2009. Rewelacja, rewelacja, rewelacja, jeśli chodzi o podcastowe spotkania, bo dzisiaj podcast o podcastowych spotkania, o przyjaźniach, o o lubieniach się może, o lajkach, jak to się teraz mówi, ale wtedy naprawdę tworzyliśmy fajną grupę i dużo rzeczy się działo. I jakby ukoronowaniem tego 2009 roku był wyjazd do Radia Szczecin, który zorganizował Przemek Szczepaniuk, z tego co pamiętam. Dziękuję tutaj Przemkowi jeszcze raz za to wszystko. Um, I posłuchajmy, posłuchajmy jak to było na początku, czyli podcast. halo wóz. To jest w ogóle stwierdziliśmy, że to jest studio Ford Focus. Tak. Jak był Ford Simax, to, to jest studio Ford Focus. Jesteśmy związani z Fordem. Tak. Nas sponsoruje. Przemek wynajął nieprawdziwe niemieckie auto Ford. Do procesu dodalizacji polskiego podcastingu Fordy nadają się najlepiej. Każdy Ford głównowort, jak mówił mój boja. Nareszcie nie będę awangardą podziemia. Zawsze chciałem być ikoną mainstreamu. I dziś, ten dzień nastąpi. I słuchaczy, słuchaczy kolejnego magazynu komputerowego Trącić Myszką. Dziś temat zapowiadany na stronie, temat dotyczący radia. Radio to taka sztuka wyobraźni. Radio pozwala być tam, gdzie być może nigdy nie trafimy i jednocześnie radio ubogaca nas wewnętrznie. Jak się okazuje, od pewnego czasu Zabawa w radio to też jest i zajęcie ludzi, którzy niekoniecznie siedzą przed mikrofonem pracując w tym zawodzie. Dzisiaj będziemy właśnie mówili o tym i czy to rzeczywiście jest tylko zabawa, czy jest to też jakieś spełnienie, czy jest to może dziennikarstwo obywatelskie. Ale zanim przejdę do przedstawienia Państwa i moich gości, którzy przyjechali nawet z Irlandii do studia, do Polskiego Radia Szczecin. Na takim oto sprzęcie nagrywałem swój pierwszy podcast. Miałem wtedy 5 bądź 6 lat A podcast no. był e, na temat Mojego misia Który nazywał się... Ile miałeś wtedy lat? 6? 5? 5 chyba Miałem misia, który nazywał się Jackie bądź e, Nuka Aha. A to? To nagrywałeś w podstawówce nie, to, tym radio. to chyba nie miało możliwości Nagrywania czegokolwiek Aczkolwiek... Taki odbiornik jest mniej więcej na stronie e... Retroradia. Oto chłopaki. Okay. Tu jest godzina aktualna, która jest. 9.54. pięćdziesiąt tak. Dokładnie Unitra, jest... no tak. Unitra, Elektra. Tu o, ja miałem atomowego Łukasza, który tutaj e, na czacie między innymi podzielił się taką opinią, że m, przygotowywanie podcastów to jest radość życia. Czy pan to podziela, panie Maćko? E, tak. W moim przypadku jest to najlepszy sposób na stres. Na Czyli nudę. jak ma pan handry, to pan tak, siada, jest. przygotowuje pan podcast i od razu jest panu lepiej na świecie. Tak. Obawiałem się, że moja małżonka, którą teraz bardzo serdecznie pozdrawiam, będzie protestować z powodu mojego nowego hobby w tamtym czasie. Ponieważ, no nie ukrywajmy, jest to zajęcie dość czasochłonne. Nagranie audycji, zmontowanie no, jej, my w radiu to wiemy, jak e, to zajmuje przygot czas. Przygotowanie kanału. RSS, um, aczkolwiek okazała się, że ona bardzo wyrozumiała i raz w tygodniu, cały wieczór jest e, zarezerwowany, tak na mój podcast i, i, i wtedy tak naprawdę e, mogę cieszyć się tym, co lubię. Tak sobie myślę o tych dzisiejszych em, nagraniach, które wam rzucam, te urywki. Trochę mi się gdzieś za, wokół kręci. Tak sobie myślę, które było najlepsze, które było najfajniejsze i które było po prostu. Niesamowite, i tak sobie myślę, że to każde było niesamowite, ale troszeczkę na innych płaszczyznach moje z Przemkiem z Gosią były takie domowe, spokojne, mm, przemyślane. Ten wyjazd do Szczecina w 2009 roku był szalony. Chłopacy zebrali mnie z Poznania o godzinie 15. Pojechali na audycję wieczorną, chyba o 22 do Szczecina, pamiętam, że było zimno, zimno, zimno, strasznie ale poszliśmy chyba coś zjeść przedtem e, dobrego. Pamiętam do jakiejś polskiej takiej knajpy z polskim jedzeniem. Znaczy mm, polskie jadło, coś w tym stylu. I na pełnych brzuchach poszliśmy do pana redaktora i nagraliśmy naprawdę dobry materiał. Kawałek dobrego polskiego podcastingu i dobrej promocji. I jak słyszeliście, troszeczkę tego było, troszeczkę... Papa mówił troszkę Maciej Skwara, troszkę Przemek, troszkę ja. I naprawdę pamiętam, że była moc, że była moc w tym spotkaniu. I chociaż trwało to w zasadzie 12 godzin, może jakoś tak, bo wracaliśmy, wracaliśmy, jak my wracaliśmy, Maciej. Yy, yy, yy. Papa przyjechał do Macieja. Maciej spotkał się z Przemkiem i z papą i potem gdzieś samochodem pojechali gdzieś z Wrocławia właśnie do Poznania. W Poznaniu mnie zebrali i pojechaliśmy razem do Szczecina. Z powrotem nie pamiętam. Czy nie pamiętam jak wyglądała sytuacja zupełnie. W ogóle nie to wypiliśmy, bo chyba nie, ale nie pamiętam. W każdym razie tak to było, tak to było. No i cóż... Prawie wszystkie spotkania, o których słyszeliście dotąd, mamy 40, prawie 43 minutę, były ze mną, były ze mną, ale było jedno spotkanie, gdzie mnie nie było. Nie to, że ktoś mnie nie lubił, albo ktoś, nie wiem, jak można mnie nie lubić, nie można tylko nienawidzić, ale posłuchajmy, posłuchajmy, co ja tutaj będę tu szukał. Były bardzo różne podcasty. My z Maciejem mieliśmy okazję na przykład w czerwcu brać udział w ślubie podcastera, I którego podcast? nigdy wcześniej nie znaliśmy. I Aha. zostaliśmy zaproszeni na takie wesele i zrobiliśmy podcast drogi na to wesele i jak gdyby... Tak. Bez. Ślub podcasterski. Papa i Maciej byli zaproszeni jako jedyni. Nie to, że Najlepsi, czy coś takiego, ale po prostu jakoś dobrze im się gadka kleiła między Retrasami, a Papą i Macieją i pojechali. Szukałem przed chwilą podcastu Papy, pozwoliłem sobie wrzucić kilka, kilka um, kawałków z tego podcastu, mam nadzieję, że Papa nie będzie um, zły. Był to rok 2009 lato, więc troszeczkę cofamy się, tak kalendarzowo, ale tak sobie wymyśliłem, że najpierw będzie Szczecin, a potem papa powie o tym ślubie. Bo to tak fajnie wszystko fajnie się łączy. No i cóż, posłuchajmy. Posłuchajmy, jak to było na ślubie i muszę sobie przesłuchać te podcasty. Muszę sobie posłuchać podcast papy, podcast Macieja. Nie wiem, czy Maciej coś nagrywał. Papa? Jak usłyszycie za chwilę było tego dużo. Cześć. Czy masz wrażenie, że ludzie znowu dziwnie się patrzą na ciebie jak mówisz do bułowej. Nie, do pluszowej gąbki. To już jest standardowa sytuacja. ludzie zaczynają nagrywać różne rzeczy na przystankach, że są te spojrzenia pełne niezrozumienia kierują się w moją stronę. Miałem to dzisiaj na dworcu, że nie cierpły ręce. Co robiłeś na dworcu, że cierpły ci ręce? <śmiech> Nic, mikrofon z kieszeni gdzie jesteśmy i dlaczego e, okazało się, że pomyliliśmy pociągi to jednak miał być Łobes, a nie Łomża mamy teraz poważny problem, ponieważ pociąg zatrzymuje się na najbliższej stacji za jakieś 30 km ale jesteśmy święcie przekonani o tym, że Adam i Beata zaczekają na nas z uroczystością nie mieliśmy jeszcze odwagi zadzwonić, ani do Adama, ani do Arka, że jesteśmy takimi melepetami, żeby nie powiedzieć ciotami, że pomyliliśmy pociągi na kacu. Ale myślę, że ta cała historia, nie dość, że zakończy się bardzo pozytywnie, to jeszcze będzie takim dość bardzo ciepłym wspomnieniem z tego wakacyjnego czerwcowego poranka. Świetnie się czuję! Świetnie się czuję! Co? Co? Ten łysy? Tak, dokładnie. Cześć. no gdzie jest? na wodzie jest Hello. Ja się na, pod... na sto... Cześć. Cześć. Cześć. Jak A już chciał do baru Nagrywasz? Nagrywasz? Nagrywasz? Nie. No to źle. Nagrywam. Nagrywasz? Hmm. Tylko mi coś tu poprzestawiał i O tak jest ja Od rana latamy, od rana jeździmy, co kilka tam garnitur zawiesz, tu kwiaty jakieś, tu ktoś coś zapomniał, tam czy... Ale czekacie? To tutaj? Nie, my się dziś. Tak, do Mosmana idziemy. <grywia> Taki był plan Maćka. Jest piwo, jest dobrze mu. Stoimy, się... nie, górę, to jest się... no. ile ja w sumie. Nie ja mam za chwilę pociąg, wiesz. No. 12.33 jest. Zagrali na dworze. A, Irland... <śmiech> A w Irlandii, A w Irlandii <śmiech> która jest? A w... nie, ty, ty wiesz. Nie nie. Nie. Zrobić, znać... Me... Me... Men... No, Mendelsona sobie dogramy. Nudy no, Czekaj, na no, no Blipa to wyślemy. <śmiech> wait, wait. Ślub podobno wyszedł fantastycznie. Wrażenia chłopaków um, były również niesamowite. Ale cóż, tak jak wspomniałem, były spotkania ze mną, były spotkania beze mnie. Tak czy owak, to co Robert powiedział wcześniej, rozumieliśmy się z grubsza, bez słów. I można powiedzieć, że na tej fali takiego naszego uwielbiania, jak to potem gdzieś tam usłyszycie za chwilę, um, Towarzystwa miziania się po szyjach, stworzyliśmy podcastofon. W zasadzie to był mój pomysł. Nieskromnie powiem, oczywiście. Co ostatnio ktoś mi kazał mówić, żebym przyjmował komplementy i był nieskromny, bo zasługuje. W każdym razie, w każdym razie, podcast on fantastyczne. To było przedsięwzięcie i spotykaliśmy się co tydzień. Tak nam dobrze to wszystko wychodziło i tworzyliśmy audycję przez prawie 3 lata i bardzo fajne były spotkania na samym końcu, czyli tak zwany Ben Hill. Różne głupie i niefrasobliwe rzeczy i to było fajne, bo to scalało środowisko i pomimo tego, że nie widywaliśmy się już tak często, um, chociaż były spotkania gdzieś u Roberta Kesslinga, w Canterbury, pamiętam, był Przemion, Przemek, chyba Skwara przyjechał i Jacek Kuchmistrz, ale to gdzieś tu mi nie pasowało, więc nie wszystko mam nagrane. Też nie wszystko tutaj szukam, bo mówiąc szczerze, strasznie dużo czasu mi zajmuje szukanie tych rzeczy różnych i... może nie i, może pomimo to daje mi to niesamowitą przyjemność, bo sobie właśnie słucham rzeczy, o których trochę nie miałem pojęcia. Przeglądam Wincentego, gdzie tutaj mamy mnóstwo, mnóstwo rzeczy i pamiętam właśnie nie, spotkania różne, różniste i naprawdę, naprawdę było, że no, był. W fajnie. szerokim I się gronie um, po, po pewnym airshow show No ja szeroki. No, chciałem się spytać, co się zmieniło przez te dwa lata, odkąd ostatni raz teoretycznie widziałeś Arka. Bo wiem, że się spotkałeś z nim wcześniej, ale się spotykamy co, co tygodnie. Ja wiem, ale czy przez te dwa lata Arek na przykład wiesz, zmężniał, toniał, czy zrobił się jeszcze milszy? No to właśnie, bo o co pytasz konkretnie? Bo, wiesz. No, pytam o twoje wrażenia takie, jak poznałeś Arka pierwszy raz dwa lata temu i teraz po prostu. Bo spotykasz się z nim częściej teraz i chciałem się spytać, czy poznałeś go po prostu lepiej? No, ja... Czy śpicie razem? Tak, też, ale ja po prostu m, bardzo szybko rozpoznaję ludzi. Mhm. I po prostu po pierwszym spotkaniu wiedziałem, że Arek jest spoko mhm. i warto z nim trzymać tamę. Mhm. No, więc mhm. po prostu już to wiedziałem. Aha. A jak, chciałbym się pytać, się rozpoznajesz tych ludzi i jak ich dzielisz? Na, na, tutaj na, na dobrych i złych, czy coś innego? Mamy tutaj naklejkę z, naklejki z, z, z Top Geara, więc mhm. dzielę ich tak właśnie jak Tobie, czyli no. cool, uncool, sub Zero albo seriuski, ankul. Aha. A to by można zrobić taką ankietę podcastową na przykład, nie? Na przykład naszą piątkę, szóstkę mi się po szyjach, to wszyscy są cool, a resztę można gdzieś podzielić, nie? E, niekoniecznie, bo ja bardziej... E, ja lubię oceniać ludzi już poznanych. Tak, po głosach, po zachowaniu. Poznania? Nie, poznany, poznanych. Poznanych, już na żywo bo po głosach i po zachowaniu, po, po twórczości, no to, to nie zawsze, niekoniecznie może być trafna decyzja, bo, bo możemy twórczość swoją wyrażać w jakiś taki sposób ukryty. Tak. Mhm, czyli na przykład tak jak ja, że jestem rewelacyjny, super podcaster, ale na, na co dzień człowiek nie za bardzo. Człowiek nie, nie, no, nie. Albo no, na przykład ja, na przykład y, wydaje się y, elokwentny i w ogóle wykształcony, a, a na co dzień mówię sztany, glany, chuj złamany. No, I jak jeszcze się w ciebie zobaczy, bo urodą nie grzeszysz. Nie, nie, nie. I ten, to, to, to już w ogóle, nie? nie? Na przykład budziliśmy Filipa trzy razy, mhm. dopiero stał po godzinie, więc to o czymś to świadczy, prawda? Mhm. No Widać, że w wojsku nie był Aha. Następnym spotkaniem Po tym ślubie Chyba było spotkanie Przemka Moje i Arka To był rok 2000 Jeśli ślub Był w 2000 To było 9 11 To, był chyba, to była późna jesień 2011 Czyli um, Spotkanie z Arkiem i z Przemkiem. I z moją skromną osobą. I ten materiał, muszę wam powiedzieć, nigdy się nie ukazał. Mam, tu gdzieś, mam to gdzieś w moich przepastnych archiwach. I to, co słyszycie, usłyszycie po raz pierwszy. Tak, rok 2011. A przed tym spotkaniem, muszę wam powiedzieć, znowu taką mam inwersję czasową. Było wydarzenie bardzo, bardzo ważne. Z tego, co wiem, skończyło się niezafajnie. Nie było z tego za dużo, um, nie było z tego za dużo relacji, nie było z tego za dużo, jak to się mówi po angielsku, feedbacku. O co poszło? Co się stało, tego nie wiem. W każdym razie to był kolejny podcasterski ślub, czyli um, zjazd w zasadzie wzlot podcasterów w kręglu u Roberta Kesslinga wychodził za mąż żenił się, tak to było i przy okazji Robert po prostu nie miał nikogo zaprosić, nie miał żadnych bliskich osób i po prostu tak w zasadzie to nikt go nie lubił, więc zaprosił ludzi którzy go słuchali i przyjechało trochę ludzi na spotkanie, to było chyba tydzień po tygodniu jakoś tak w każdym, razie, w każdym razie zaprosił całą bandę podcasterską i zrobił pierwszy oficjalny wzlot polskich podcasterów. Tutaj Robertowi zawsze będę przygryzał po prostu, można by powiedzieć, wargę albo przydeptywał buty. No bo to, jak słyszysz, Robert, towaru było wcześniej o wiele, wiele więcej. Ale Robert jest strasznie uparty, strasznie taki, no nie da rady, taki betonik troszeczkę, ale pomimo tego jest bardzo, nie fajnym facetem i. i współpracować się z nim nie da, bo wszędzie węszy spisek, ale ogólnie dla pod, polskiego podcastingu zrobił dużo, więc wiecie, nie będziemy tutaj prać brudów, bo to nie o to chodzi. Zresztą moje ostatnie spotkanie z Ebertem dowodzi, że pomimo podziałów możemy się spotykać i nawet spać prawie razem, więc nie jest tak źle, nie jest tak źle. Tak czy owak zapraszamy. To był Dzień 30, rok 2011 i podcastofon, który prowadził Filip Dawdziński, Robert Kessling oraz Robert Kamaszyn. I tutaj Robert będzie się teraz wywnęczał. Posłuchajmy. Dłużej. Znowu chciałbym przypomnieć o zlocie podcasterów, który się odbędzie 12-14 sierpnia w miejscowości Kręgiel, która to miejscowość znajduje się w pobliżu Poronowa. A ja chciałbym w tym momencie powiedzieć o tym, co jest planowane na naszym wzlocie podcasterów, bo już taki wstępny plan mamy. Oczywiście nie wszystko wam tutaj zdradzę, ale chciałbym zachęcić, e, tym bardziej, że troszeczkę osób się e, wciąż zastanawia, czy się pojawić, czy nie, e, bo i bez kitu myśli, żeby się pojawić i, i ktoś tam jeszcze. Ja mam to zapisane na kartce, bo później jeszcze wspomnę. Mhm. Wszyscy kochają polskie podcasty. Tak na mnie. Mamy rok 2011 i myślę, że to jest idealny rok, żeby skończyć i podcast, i spotkania, chociaż pewnie tego było jeszcze troszeczkę moje, spotkania z Góralem i z innymi podcasterami, więc, więc pewnie znajdziecie sobie jeszcze kilka mniejszych lub większych, nie, większych już nie było spotkań, większych już nie było, ale to... Dzisiejszy podcast jest takim idealnym przejściem do podcastu konferencyjnego. Myślę, że będą dwa odcinki, takie właśnie spotkania i było parę lat milczenia, ale parę, parę lat posłuchy w takich większych spotkaniach, ale w końcu ktoś coś zrobił i naprawdę wyszło, wyszło fajnie. A ja cóż, nie, nie powiedziałem tutaj chyba nie powiem, że najważniejszej rzeczy, bo tak jak powiedziałem, że spotykaliśmy się między nami podcasterami w większości i widzieliśmy się, że tak powiem, po szyjach, ale mało było o spotkaniach ze słuchaczami. Z Michałem Papugą na przykład, albo z Piotrem Weinerem, albo z Pawłem Kacą to są tacy moi jakby najlepsi słuchacze, którzy gdzieś tam piszą co jakiś czas. Dawidiński, nie było odcinka we wtorek. Kurczę, spóźniłem się do ciebie, przez ciebie do pracy, bo, bo miał być i nie było i czekałem i takie tam rzeczy. Tak jak zresztą usłyszycie w konferencji, jak to, jak to mówiłem. W każdym razie takie właśnie spotkania takie z... ważne, ważne. Także ludźmi, którzy słuchają podcast z tej drugiej strony. Nie tylko podcasterzy, którzy jakby słuchają tego osmusu, ale spotkania ze słuchaczami, czyli z ludźmi, dla których to robimy. Przypomniało mi się jeszcze spotkanie, robiłem ostatnio ulotki na konferencję, że było takie spotkanie moje ze słuchaczami nieświadomymi, że tak powiem, bo prowadziłem kiedyś, miałem dwa wykłady na Uniwersytecie w Poznaniu, w katedrze antropologii hmm, jakoś tak było. Musiałem na laudkę spojrzeć, ale nie mam jej przed sobą. I dla studentów, właśnie wykładałem podcasting. Miałem dwa wykłady i mówiłem o co chodzi, jak to wygląda i z czym się je. W każdym razie, w każdym razie też takie było, jak wspomniałem przed chwilą, spotkanie ze słuchaczami, ale nieświadomymi, było pewnie z tego co pamiętam, to chyba na te 30-40 osób w sali o podcastingu wiedziało 5. Może 6 osób, więc może jedna słyszała podcast, nie tylko dla Orów. Może, może. Nie pamiętam to było kilka lat temu. Pozdrawiam tutaj dla pani Agaty, która, która to wszystko zorganizowała. A ja cóż, dziękuję wam za te 10 lat, dziękuję Wam za te 10 milionów spotkań, dziękuję wam za te 10 miliardów wrażeń i dziękuję wam za te 10 tryliardów dobrych. Fluidów, które gdzieś tam wysyłaliście wy, podcasterzy. Nasza banda Mieziająca się po szyle, ale także słuchacze, którzy właśnie, jak już wspomniałem, ta moja, jakby można powiedzieć, ulubiona trójka. Gdzieś tam co jakiś czas pisze i zresztą ostatnio dostałem od, od Pawła yy, i od Piotrka fajne, fajne e maile Zresztą Michał też coś napisał, bo mówił, Filip, gdzie podcast? Gdzie podcast? No, więc musiałem mu odpisać, że święta, że w ogóle, że nie ma czasu i, i że czyli zgierzy do władzy i od, od, odcina internet, więc będzie cenzura. Więc yy, tak to bywa, tak to bywa. Zatem podcast 531, myślę, że bardzo fajny, bardzo fajny, yy, późna pora dnia. Nie ma się co bać, dochodzi trzecia w nocy, widzicie do czego to dochodzi, żeby zmontować jedną godzinkę podcastu. Trzeba nad tym posiedzieć z pięć, może sześć, chociaż... Yy, nie chociaż, ale warto, warto, warto I to lubię najbardziej Tak jak Maciej mówił w audycji radiowej Że montaż To jest to, co Czyni nas wielkimi Co czyni nas szczęśliwymi I tak ma być Tak ma być, podcasting ma być szczęśliwy Ludzie, którzy go słuchają Mają być szczęśliwi, a przede wszystkim Radośni i pozytywni Zatem dziękuję wam Odcinek 531 Czas zakończyć Czyńcie dobro, jak to mówił Maciek Sklara, którego dzisiaj w tym odcinku było dużo, dużo, dużo, Cieszę się, że panowie dobrze się bawicie. Proszę tam za mnie jedną pięćdziesiątkę wychylić. PP, przycisz troszeczkę słuchaweczki. Okay. To tyle z doświadczeń niedoświadczonego podcastera. Na razie. To jest Słuchajcie polskich podcastów i nagrywajcie podcasty. No właśnie, nagrywamy polskie podcasty.